Witam Was moi kochani, jak się macie? Mam nadzieję, że znajdziecie dziś trochę czasu i posłuchacie podcastu po polsku. Dziś jest Wielka Sobota, jutro zaczynają się święta wielkanocne. Dlatego dziś opowiem Wam właśnie o tych świętach. W wielu domach trwają jeszcze przygotowania do świąt, Sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów Ale mam nadzieję, że znajdziecie czas I posłuchacie dzisiejszej audycji Na początek chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania Które dostałem od Ani z Ukrainy Muszę powiedzieć, że gdy posłuchałem tego nagrania To byłem pod dużym wrażeniem Ania mówi, że uczy się polskiego od czterech miesięcy. To nie jest długo. Myślę, że Ania ma dobre ucho do języków obcych, bo ma bardzo dobry akcent i prawie nie słychać wschodniego akcentu w jej nagraniu. Zapraszam, posłuchajcie Ani i sami ocencie, jak ona mówi. Cześć Piotrze, co u ciebie słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku, wszystko jest bardzo dobrze. Mam na imię Ania, mieszkam w Ukrainie i uczę się polskiego e, 3 albo 4 miesiące. Wiem, że to nie jest bardzo długo, e, mam jeszcze dużo błędów. E, zaczynałam uczyć się z gramatyki, ale to nic nie pomagało. Oglądałam e, filmiki na YouTube, e, czytałam książki, ale nie chodziłam ni na jakie kursy. E, potem 11 lutego znalazłam Twoją historykę o lisie i drwalu. Jest bardzo ciekawa i od tego czasu zaczęłam słuchać Twoich podcastów. Dzięki za wszystkie podcasty, są wspaniałe i myślę, że Twoja metoda jest bardzo efektywna, że ludzie, które słuchają dużo po polsku, robią bardzo szybkie postępy w nauce. Co jeszcze? Studiuję na wydziale? filologii angielskiej um, i to nie jest nauka języków obcych, to nie jest e, coś bardzo trudnego dla mnie. Uh, ale nauka polskiego jest dla mnie e, bardzo ważna. Um, mam jedno marzenie. Chciałabym E, chciałabym bardzo studiować w Polsce e, w przyszłości, e, pracować, mieszkać tam. E, myślę, że to wszystko. E, to był mój cel, e, przyszłać nagranie e, i teraz mogę go przekreślić. E, I jeszcze mam jedno pytanie do ciebie. E, jak mogę dowiedzieć albo e, wyznaczyć, jaki mam poziom polskiego? Mam nadzieję, że możesz to powiedzieć. E, dzięki za uwagę. Pa, pa. Dziękuję Aniu, bardzo fajnie mówisz po polsku Moje gratulacje Z reguły ludzie z Ukrainy, z Rosji, z Białorusi mają dużo silniejszy Jak to czasami mówimy, wschodni zaśpiew Ty mówisz bardzo czysto po polsku Bardzo mi się podoba twoje nagranie Dziękuję ci bardzo serdecznie i pozdrawiam Muszę się z wami podzielić koniecznie jeszcze jedną wiadomością, którą dostałem od kolejnej słuchaczki. A jakże, mam bardzo dużo słuchaczek. Bardzo mi jest miło, że do mnie piszecie. Otóż dostałem e-mail od Xiaoli, jeśli dobrze wymawiam, która pochodzi z Chin. Xiaoli napisała do mnie, że uczy się polskiego od dwóch lat. Oczywiście język chiński jest zupełnie inny od polskiego. Wyobrażacie sobie, jak było trudno na początku. Przez rok Xiaoli uczyła się języka polskiego, a teraz studiuje w Polsce. Xiaoli pisze, że korzysta teraz z moich kursów i z klubu VIP, ale co dla mnie... Najciekawsze I to jest to, czym Chciałbym się Wam pochwalić Xiaoli pisze, że moja str Moją stronę poleci Poleciła jej Nauczycielka ze studium Języka Polskiego Dla cudzoziemców w Łodzi To niesamowite Ta wiadomość Sprawiła mi ogromną Przyjemność Tą drogą Dziękuję bardzo Pani Profesor i pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję również Ksiaoli za przemiły list. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego na święta. No właśnie, przyszedł czas, żebym opowiedział o świętach Wielkiej Nocy. Pomyślałem jednak, że... Opowiadałem wam już, jak obchodzi się w Polsce Wielkanoc, czyli święto chrześcijańskie. Pamiętacie to? Kto jeszcze tego nie słuchał, ten może to zrobić. Po prostu posłuchajcie podcastów 223 i 250. Tam opowiadam o święcące, o wszystkim tym, co robimy w czasie Wielkanocy. Za to nigdy nie mówiłem wam jeszcze o jarych godach lub jarym święcie, czyli prastarym święcie słowiańskich, słowiańskim z czasów przedchrześcijańskich. Myślę, że z przyjemnością dowiecie się, co robili w tym czasie moi przodkowie. Usiądźcie wygodnie i zamknijcie oczy, bo musimy cofnąć się o tysiąc lat i wsłuchać w rytm przyrody. Śnieg topnieje, i w strumieniach jest coraz więcej wody. Ptaki zaczynają śpiewać. Dawni Słowianie żyli w zgodzie z cyklem przyrody, i ich obrzędy były ściśle związane z przyrodą, fazami księżyca i rytmem pór roku. Co ciekawe, wiele obrzędów sprzed wieków zostało do dziś. Na przykład Malowanie jajek i śmigus dyngus. Zacznijmy jednak od samego początku. Co to są jaregody? Jaregody trwały kilka dni i było to świętowanie nadejścia wiosny. Oczywiście to jedno z najważniejszych świąt w roku. Nasi przodkowie cieszyli się z końca zimy i z nadejścia wiosny. Obrzędy jaregodów miały przynieść radość, energię, siłę. Po długiej i mroźnej zimie nareszcie Miała przyjść wiosna. Nareszcie przestało być zimno. Nareszcie przestało być tak długo ciemno. Moi przodkowie obchodzili w ciągu roku cztery ważne święta związane ze słońcem. Tu w Europie, w Polsce mamy cztery pory roku. I z tym rytmem było związane życie naszych przodków. Przez tysiące lat A wiosnę odbywały się gody. Zaraz będę o tym święcie opowiadał Latem, gdy jest najdłuższy dzień I najkrótsza noc Jest święto kupały Na jesieni, we wrześniu gdy jest równonoc jesienna Noc i dzień trwają po 12 godzin Wtedy są dożynki Czyli święto plonów A zimą, gdy zaczyna przybywać dnia Gdy dzień zaczyna robić się coraz dłuższy Wtedy były szczodre gody Dziś oczywiście będę mówił o jarych godach Albo Święcie Jaryły, Boga Płodności Tak też było nazywane to święto Święto Jaryły Wiosną rozpoczyna się nowy sezon wegetacyjny Wiosną przyroda budzi się do życia Drzewa wypuszczają liście, ptaki składają jaja Właśnie zupełnie tak jak teraz To święto Jaregody miało zapewnić Urodzaj. Co to jest urodzaj? Urodzaj jest wtedy, gdy mamy dobre zbiory, gdy w sadzie, w ogrodzie jest dużo owoców, warzyw, na polu jest dużo zboża, z którego robi się chleb. To właśnie jest urodzaj. Na wiosnę wszystko zaczyna rosnąć, a jesienią są zbiory i dlatego Jesienią są dożynki, czyli święto zbiorów Jare święto miało zapewnić jak najlepsze zbiory na jesieni Na pewno chcecie wiedzieć jak to święto przebiegało, jak wyglądało Już wam wszystko opowiadam Nasi przodkowie Najpierw symbolicznie Przepędzali zimę Wyganiali ją Chcieli żeby jak najszybciej Już sobie poszła A potem Wzywali wiosnę Witanie wiosny trwało kilka dni A może nawet tygodni To było już tak dawno Tysiące lat Że nikt tego nie pamięta Ale do dziś ten zwyczaj pozostał. 21 marca, w dzień równo nocy wiosennej, czyli wtedy, gdy noc i dzień są równe. Noc trwa 12 godzin i dzień trwa 12 godzin. Wtedy palono i topiono marzannę. Marzanna to słomiana kukła, która symbolizuje słowiańską Boginię oznaczającą zimę i śmierć Tę boginię, czyli mm, tę kukłę trzeba było spalić albo utopić Żeby zima już sobie poszła W czasie palenia, a potem topienia marzanny Ludzie wyklinali ją, wyklinali, czyli krzyczeli na nią Posługując się bardzo obraźliwymi wyrazami nie chcieli już dłużej na nią patrzeć. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Spalenie i utopienie Marzanny to było symboliczne pożegnanie zimy. A właściwie przepędzenie zimy. Gdy zima była już przepędzona, gdy już sobie poszła, wtedy przychodziła pora na przywitanie wiosny Mężczyźni szli na wzgórza i rozpalali na wzgórzach ogniska Czyli palili ogień Wzgórza to inaczej mówiąc małe górki, wzniesienia Palono ogniska na wzgórzach, żeby ogień było lepiej widać Ogniska miały Przyspieszyć przyjście wiosny To były znaki Dla wiosny Ludzie w ten sposób mówili Jesteśmy już gotowi na przyjście wiosny Tu jesteśmy Wiosno chodź do nas I dzięki ogniskom Wiosna wiedziała Dokąd ma przyjść Bardzo to sprytne było Prawda? Potem młodzi ludzie wyruszali do lasu, aby znaleźć cienkie gałązki, witki. Na cienkie gałązki mówimy witki. Witki to takie długie, cienkie, młode gałązki z drzewa. Nie grube gałęzie, tylko cienkie gałązki. Rozumiecie? Najczęściej na tych witkach. Były już bazie Bazie to młode pączki Z których potem wyrosną liście Niektórzy mówią na bazie kotki Bo są takie puchate jak futerko kotków Myślę, że widzieliście bazie na witkach No chyba, że mieszkacie blisko równika Tam gdzie zawsze jest gorąco Tam chyba nie ma kotków na gałęziach ale tu, gdzie mieszkają Słowianie, na gałązkach są kotki. Do czego służyły te witki? Zaraz opowiem. Najpierw wam powiem jednak, co robiły kobiety. Kobiety oczywiście Sprzątały cały dom i okolice domu, prały ubrania i robiły wszędzie porządek Piekły placki i chleb, robiły kiełbasy, mięsa Ale najważniejsze było oczywiście malowanie jajek Jajka to stary słowiański symbol życia Takie pomalowane jajka nazywają się pisanki Albo kraszanki Zwyczaj malowania jajek Pozostał do dziś Czy w waszym kraju też maluje się jajka? Jestem bardzo ciekawy Napiszcie Wracajmy jednak do naszej opowieści Wieczorem ludzie chodzili I paląc zioła Okadzali swoje domy. Okadzali, czyli robili dużo dymu. Rozumiecie o co mi chodzi? Palili zioła, a dym wpuszczali do domu. To jest właśnie okadzanie domu. Robili to po to, żeby wypędzić złe duchy, które po zimie mogły jeszcze być gdzieś w domu. Złe duchy zawsze chowają się w kątach I trzeba je wygonić z domu To bardzo ważne Pamiętajcie o tym Wcześniej mówiłem, że mężczyźni zrywali witki w lesie Już wam mówię, do czego one służyły Te witki były potrzebne do bicia dziewczyn Nie, nie bójcie się To było tylko takie lekkie uderzanie ten rytuał nazywa się śmigus. Chłopcy gonili dziewczyny i uderzali je witkami. Oczywiście robiono to po to, żeby wygonić zło i dać siłę na wiosnę. Na pewno było przy tym dużo śmiechu i krzyków. Chłopcy polewali też dziewczyny wodą, a to nazywało się dyngus. Tak jak wodą podlewa się rośliny – tak chłopcy polewali wodą dziewczyny Ten zwyczaj nazywał się dyngus Do dziś istnieje ten zwyczaj W poniedziałek wielkanocny mamy śmigus-dyngus Czyli połączenie śmigusu i dyngusu Co jeszcze działo się w Gody? Wieczorami przy ogniskach odbywały się uczty można powiedzieć bardzo duże kolacje Uczta to yy, dużo jedzenia Kiedy jest dużo jedzenia, wtedy jest uczta I ten zwyczaj pozostał do dziś Lubimy dobrze zjeść na święta Po kolacji yy, część jedzenia zakopywano w ziemi Żeby lepiej rodziła w tym roku Żeby ziemia lepiej rodziła w tym roku żeby miała czym się najeść To był taki dar dla ziemi Wieczorem po jedzeniu ludzie szli na mogiły przodków Czyli na groby przodków Tam również zostawiali jedzenie To było jedzenie dla zmarłych W tamtych czasach świat żywych i zmarłych Nie był aż tak oddzielony jak dziś I w końcu jaregody. Kończyły się. Tak jak mówiłem, całe święto trwało nawet dłużej niż tydzień. Potem można było zabierać się do pracy w polu, czyli w ziemi. Jednak na pierwsze prace trzeba było poczekać aż do pierwszej burzy. Była symbolem połączenia się, miłosnego połączenia się, Boga Perkuna z Matką Ziemią. Dopiero wtedy, po pierwszej wiosennej burzy, można było zacząć pracę w polu, czyli sadzenie, sianie, oranie. Wszystkie prace polowe, czyli prace w ziemi. To mniej więcej wyglądały gody przed wiekami Nie mamy niestety wielu informacji o tym Ponieważ było to bardzo dawno temu Nasze zwyczaje zmieniły się Ale tak jak mówiłem Wiele z nich pozostało Na, na przykład topienie marzanny Malowanie jajek i śmigus dyngus Dziś jest Wielka Sobota. Ludzie zanoszą do kościoła święconkę, czyli koszyczek z jedzeniem. Nie może zabraknąć w koszyczku jajek. Tymi jajkami podzielimy się jutro, w niedzielę Wielkanocną, przy śniadaniu. Złożymy sobie świąteczne życzenia. Ja również. Składam wam życzenia wszystkiego co najlepsze. Zdrowia, miłości, radości. Niech ten czas będzie dla was inspiracją do wiosennego przebudzenia się. Pamiętajcie, po pierwszej wiosennej burzy możecie już zacząć działać. Nie czekajcie dłużej. Jeśli macie plany, jeśli chcecie coś zrobić, to zacznijcie zaraz po burzy. A teraz, w czasie świąt, życzę Wam szczęścia i spokoju. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za dziś i zapraszam na następny podcast. Wesołych Świąt! Baba! To był podcast Real Polish. Bo więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.